Kart historii Szkocja Przypadek Boba Taylora z 1979 roku Gdy ponad 30 lat temu leśnik Robert Taylor udał się na inspekcję do lasu położonego niedaleko swego domu, niespodziewanie natknął się na tajemniczy kulisty obiekt, z którego następnie wyłoniły się dwie sondy przypominające kształty miny. Te starały się zaciągnąć go w kierunku większego obiektu. Nie wiadomo, co działo się potem. Taylor stracił przytomność. To, co się wówczas wydarzyło, uczyniło z niego bohatera jednego z najbardziej znanych bliskich spotkań w Wielkiej Brytanii. Wydarzenie, o którym mowa, miało miejsce 9 listopada 1979 roku. To właśnie tego dnia, około godziny 10 przed południem, Robert Taylor, 61-letni leśnik i ojciec piątki dzieci, opuścił swój dom w Livingstone, wyjeżdżając na inspekcję sadzonek samochodem należącym do leśnictwa. Ponieważ nie mógł on nim dotrzeć bezpośrednio na miejsce, z racji gęstych drzew zostawił on swój pojazd na poboczu, zaś dalej udał się pieszo, podążając leśną ścieżką wiodącą na zbocze wzgórza Degmont Low, W towarzystwie swego psa, Taylor pokonywał pozostałą część drogi, kiedy około 10.15 w odległości kilkuset metrów od drogi M8, niewidocznej z racji gęstych zarośli, dostrzegł ono coś dziwnego. Ujrzał bowiem przed sobą okrągły obiekt, otoczony czymś w rodzaju pierścienia przypominającego okrągłą platformę, zaś Taylorowi przywodzącego na myśl rondo kapelusza. Na powierzchni obiektu widniały także ciemne plamy, które przypominały bulaje. Początkowo nie widział on mniejszych obiektów, które stały się głównymi bohaterami historii. Większy pojazd natomiast unosił się tuż nad ziemią, nie wydając się siebie dźwięków ani nie poruszając się. Owe coś miało ciemnoszary kolor, zaś jego powierzchnia przypominała papier ścierny. Obiekt, który mierzył około 6 metrów średnicy, według Taylora stawał się w niektórych miejscach prześroczysty, co według niego było formą kamuflażu. Jego pies, Setter o imieniu Lara, miał zamrzeć w bezruchu i przyglądać się całemu starzeniu. Najciekawszy epizod przygody leśniczego miał dopiero nastąpić. Wkrótce bowiem według relacji miał on w zdumieniu obserwować, jak mkną ku niemu dwa mniejsze obiekty, które wyłoniły się najprawdopodobniej spod większego obiektu. Ich kolor i tekstura podobne były do macierzystej jednostki, jednakże kuliste twory najeżone były wyrostkami na podobieństwo min morskich. Obiekty obracały się wokół własnej osi, wydając z siebie dźwięk przypominający klapnięcie, który pojawiał się za każdym razem, gdy wypustki na ich powierzchni dotykały ziemi. Po dotarciu do mężczyzny, obiekty te przyczepiły się do jego nóg, a właściwie spodni, rozdzierając je. Taylor poczuł następnie, że jest ciągnięty w stronę głównego obiektu. W międzyczasie zachłysnął się dziwnym, ostrym zapachem, który według niego wydostawał się z owych min. Wkrótce mężczyzna zaczął tracić przytomność i przewrócił się. Odzyskawszy świadomość, zauważył, że wokół nie ma obiektów, zaś przy nim znajduje się pies. Według jego szacunków, potwierdzanych późniejszymi symulacjami, minął kwadrans. Starał się coś powiedzieć, jednak zauważył, że stracił głos, mając jednocześnie w ustach nieprzyjemny, gorzki posmak. Próbował wstać, ale i nogi odmawiały mu posłuszeństwa. Wkrótce postanowił doczołgać się do swego samochodu, skąd z kolei próbował wezwać pomoc przez radio. Nie mógł tego uczynić z racji zaniku głosu. Starał się także wycofać pojazd na drogę, jednakże ugrzązł w rozmokłym gruncie, skąd nie mógł się wydostać. Używając skrótów przez las, pokonał następnie 1600 metrów, docierając do swego domu około 11.30. W międzyczasie odzyskał głos. Gdy żona Taylora zobaczyła, w jakim stanie jest jej mąż, chciała od razu dzwonić na policję, sądząc, że został napadnięty. W pewnym sensie miała rację, jednak napastnicy byli co najmniej nietypowi. Jednakże świadek skontaktował się najpierw ze swym przełożonym, Malcolm Drummondem, który niezwłocznie przybył do jego domu, z którego następnie obaj panowie udali się na miejsce spotkania, gdzie znaleźli nieznanego pochodzenia zagłębienia w gruncie. Wkrótce jego żona zauważyła także kilkudziesięciocentymetrowe rozdarcia na spodniach w miejscach, w których przylgnęły do niego niezidentyfikowane sondy. Taylor został wkrótce spadany przez lekarza, który odkrył jedynie zadrapania na jego podbródku i ucie. Mężczyznę odesłano do szpitala w Bangor na badania, Jednakże Taylor nie zgodził się na nie. Powodem był jednak fakt, że w szkockich szpitalach badania, poza stanami wyjątkowymi, przeprowadzono jedynie w dni powszednie, to też świadek musiałby pozostać w szpitalu przez weekend. Wydarzenie miało miejsce w piątek. Zgodzono się na to z powodu faktu, że nie odczuwał m.in. bólu głowy i nie wykazywał innych niepokojących symptomów świadczących o stanie zagrożenia życia. Journal of Transient Aerial Phenomena w taki sposób pisze o odnalezionych na miejscu śladach. Ślady pozostawione w gruncie miały dwojaki charakter. Pierwsze z nich były to ślady o długości 250 cm, przypominające kształtem drabinę. Każdy ze szczebli był szeroki i głęboki na 2-3 cm i miał długość około 30 cm. Trawa pomiędzy poszczególnymi śladami drabiny była nieznacznie spłaszczona. Kolejnym rodzajem śladów były dziury w liczbie 40 które otaczały pierwszy rodzaj śladów. Ich maksymalna szerokość wynosiła 10 cm i zagłębiały się one w ziemi pod kątem 30 stopni. Ślady zostały zmierzone i skatalogowane przez miejscowych policjantów jeszcze tego samego dnia, a służba leśna wkrótce otoczyła to miejsce taśmą. Jednym z policjantów, który przybył na miejsce zdarzenia, był sierżant Ian Work który przyznał, że podchodził do sprawy sceptycznie. Jednakże po spadaniu 40 otworów i śladów, tzw. drabinek, przypominających te pozostawiane przez pojazdy gąsienicowe, zmienił stanie. Postanowił sprawdzić, czy maszyny posiadane przez leśników mogły być odpowiedzialne za to, co zastali na miejscu. Okazało się, że nie. Nie potwierdzono ponadto, aby w miejscu spotkania Taylora z obiektem odbywały się jakieś prace leśne z użyciem ciężkiego sprzętu, czy też dokonywane były jakiekolwiek manewry lotnicze. Na miejscu nie wykryto także anormalnych zmian w glebie, które mogły być rezultatem spotkania z niestanym pojazdem. Rozdarte spodnie Taylora przesłane zostały do analizy do Edynburga. Lester Nip, specjalista z laboratorium, stwierdził, że pozostawione na nogawkach ślady odpowiadają relacji świadka, jednakże w tym przypadku nie można niczego udowodnić. Zniszczenie mogło powstać w sposób, który opisał świadek, mówił Nib wymagało jednak interwencji mechanicznej. Nie mógł tego spowodować wstrząs elektryczny lub uderzenie pioruna. Dodawał, odnosząc się do teorii wysuwanych wówczas przez sceptyków. Jeszcze inni twierdzili, że Taylor mógł dostać ataku padaczkowego i pomylić unoszący się nad Ziemią obiekt z Wenus. W interwencje obcych nie wierzył także przełożony Leśniczego, który udał się z nim na miejsce zdarzenia jeszcze w dniu incydentu, twierdząc, że Taylor mógł stać się mimowolnie świadkiem testu nowego rodzaju broni. W międzyczasie o wydarzeniach dowiedziały się media, zaś historia leśnika ze Szkocji stała się sensacją ogólnonarodową. On sam stał się swego czasu najsłynniejszym świadkiem obserwacji UFO w Zjednoczonym Królestwie, a jego słynne spodnie poddawali swojej analizie nawet jasnowicowie. Nigdy nie widziałem tak wielu relacji medialnych na temat obserwacji UFO, pisał Stewart Campbell, który zajmował się tym przypadkiem. Leśne spotkanie postanowiono upamiętnić, stawiając jesienią 1991 roku w miejscu obserwacji pamiątkowy kamień z tablicą, która wkrótce została jednak skradziona. Znacznie mniej tolerancyjni dla niezwykłych doświadczeń Taylora okazali się jego sąsiedzi, bowiem po jakimś czasie musiał on wyprowadzić się z domu, który zajmował. W roku 2004 w 25. rocznicę incydentu Bob Taylor stwierdził Mogę zaświadczyć, że każde słowo mojej relacji jest prawdziwe. Dla mnie jest to wciąż tak żywe wspomnienie, jakby zdarzyło się to wczoraj. To najbardziej niezwykła rzecz, jaka mi się przytrafiła. Taylor zmarł 14 marca 2007 roku w wieku 88 lat. Za życia uchodził za osobę szczerą i odpowiedzialną. Z racji nieco flagmatycznego usposobienia, Nigdy nie spodziewano się po nim mistyfikacji i co więcej, relacjonował on zdarzenie z niezwykłym spokojem. Wydawało się również, że incydent niezbyt wpłynął na jego życie. Mężczyzna nie interesował się zjawiskiem UFO, jednakże potem często na wszelki wypadek nosił ze sobą aparat fotograficzny. Nigdy nie żądał także pieniędzy za opowiadanie swej historii, choć mimo to zawiera ona pewne niejasne elementy. Pierwszy z nich dotyczy faktu, iż Taylor nie był w stanie z nieokreślonych powodów wykonać rysunku tego, co widział. Druga odnosiła się do dziwnego i nieprzyjemnego zapachu, który miał towarzyszyć mu jeszcze parę dni po spotkaniu. Wyczuwał go tylko on. W międzyczasie obcy jednak nie odpuszczali tego rejonu Szkocji. Od listopada 1979 roku na niebie pojawiały się coraz to nowe obiekty, o których to nosili świadkowie. W tak zwanym Trójkącie Falkirskim Dochodzi do kilkuset obserwacji rocznie, co jest ewenementem na skalę globalną. Niektórzy twierdzą, że jest to ziemskie okno na inne wymiary, jednakże bardziej prozaiczne spojrzenie uwidacznia fakt, że korzysta na tym głównie miejscowy przemysł. Kto wie, być może obcy nadal szukają Boba Taylora i jego psa, których przypadek wciąż pozostaje otwarty. Na podstawie APRO numer 6 z roku 1980, The Economist numer z dnia 29 marca 2007 roku oraz ufologie.net. Tłumaczenie i opracowanie Grupa Infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios